Mam pytanie. Wiecie, co to jest rzeczownik? Nie, nie wiemy. wiemy. Na przykład mapa, klucz, okno, paszport. A napisać i przeczytać? To nie jest rzeczownik, prawda? Tak, prawda. Rzeczowniki mają trzy rodzaje. Męski, żeński i nijaki. Nie rozumiem. Trzy rodzaje? Co to jest? Trzy rodzaje to trzy grupy.